Wtorek 31 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Co udało się zrobić, a czego nie? Pół roku rządów na specjalnej konferencji podsumuje premier Ewa Kopacz. Były dowódca wojsk NATO w Europie ostrzega przed zbliżającą się rosyjską ofensywą na Ukrainie. Czy klienci prostytutek we Francji będą karani mandatami? O tym zdecydować ma Senat w Paryżu. Nie będzie zmian personalnych, będzie za to podsumowanie sukcesów. Dziś mija pół roku rządu Ewy Kopacz. Pani premier na specjalnej konferencji ma się chwalić połową zrealizowanych obietnic expose, w tym m.in. zwiększeniem wydatków obronnych, wyższym wynagrodzeniem dla żołnierzy, pakietem onkologicznym i poszerzeniem dofinansowania żłobków. A co zdaniem opozycji w ostatnich miesiącach, za co można pochwalić gabinet Ewy Kopacz? Małgorzata Sadurska z PiSu nie potrafiła w trójce powiedzieć, co udało się ekipie PO-PSL. Udało się po pierwsze skompromitować i stracić całkowicie dialog na sytuację na Śląsku, kiedy nie było dialogu. Pokazują jedno, a jeżeli pan się mi pyta, czy te 50%, tutaj ma się chwalić pani premier, to powiem tak, 50% z zera jest zawsze zero. Andrzej Orzechowski z Platformy nie potrafił w naszym studiu uderzyć się w piersi i powiedzieć, czego rząd nie dokonał, choć chciał. Od tego, co się nie udało, to jest opozycja. Nie zawsze się wszystko udaje. Natomiast e, udaje się bardzo wiele rzeczy i rzeczywiście to jedna, te, to się te, udało. Ten, ten rząd jest od tego, żeby sprawia, stawiać e, różne z, z głowy na nogi. Panie tak? pośle, czas nam się kończy jedna sprawa, która Czyli się nie udała. Czyli udało. Znaczy, chociażby wprowadzenie polityki prorodzinnej na szerszą skalę. Przypomnijmy, Sejm udzielił wotum zaufanie Radzie Ministrów pod kierownictwem premier Ewy Kopacz 1 października 2014 roku, tym jak Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej w Brukseli. Wznowienie walk na wschodzie Ukrainy wydaje się bliskie, twierdzi były dowódca wojsk NATO w Europie. Wesley Clark mówi, że Ukraińcy spodziewają się nowej rosyjskiej ofensywy po Wielkanocy, ale jeszcze przed obchodami rocznicy końca II wojny światowej 9 maja. Emerytowany amerykański generał niedawno był na Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydentem Petrem Poroszenką i tamtejszymi wojskowymi relacjonuje, że zawarte w lutym w Mińsku porozumienie o zawieszeniu broni ledwo działa, bo część broni ciężkiej nie została wycofana, ale ukryta przez wspieranych przez Rosję separatystów w pobliżu frontu. Ponadto przez otwartą rosyjsko-ukraińską granicę do separatystów dotarł dodatkowy sprzęt wojskowy z Rosji. Między innymi w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie ministrowie obrony krajów Trójkąta wajmarskiego apelują o aktualizację Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Szefowie resortów obrony Niemiec, Francji i Polski podpisali w Poczdamie wspólny list w tej sprawie, adresowany do szefowej unijnej dyplomacji. Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen zwracała uwagę, że obowiązująca strategia ma już ponad 10 lat. Trzeba ją dopasować do nowych wyzwań politycznych i w dziedzinie bezpieczeństwa, a my jako ministrowie obrony krajów trójkąta weimarskiego chcemy mieć znaczący wkład w opracowywanie nowego kształtu tej strategii. Niemiecka minister dodawała, że w sytuacjach kryzysowych Europa traci zbyt dużo czasu. Jej zdaniem rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie europejskich grup bojowych. Minister Tomasz Tomasz Siemoniak podkreślał z kolei, że Europa jak nigdy potrzebuje współpracy obronnej Polski, Niemiec i Francji. Kryzysy wokół granic Europy. Przede wszystkim kryzys ukraińsko-rosyjski, kryzysy w północnej Afryce, kryzys wokół państwa islamskiego wymagają zupełnie nowego rodzaju aktywności od Europy. Ministrowie zapewniali, że rozwój struktur obronnych Unii Europejskiej nie stoi w sprzeczności z założeniami NATO, ale jest ich uzupełnieniem. Z Poczdamu, Wojciech Szymański, Polskie Radio. Korupcja na włoskiej wyspie Iskia w Zatoce Neapolitańskiej. Prokuratura w Neapolu wykryła, że burmistrz wyspy Giuseppe Ferrandino wziął 330 tysięcy euro od firmy, która miała doprowadzić gaz do domów w Wyspiosze. Ferrandino należy do rządzącej Włochami partii demokratycznej a firma jest jedną z większych spółdzielni z północy kraju, tradycyjnie związanych z lewicą Powiązania w tym procederze są rozmaite i wielostronne Kierownictwo spółdzielni mogło liczyć zawsze na kilka apartamentów w hotelu należącym do burmistrza A jego krewni dostali dobrą pracę w spółdzielni Gdyby nie ta afera i natychmiastowe aresztowanie, burmistrz za kilka dni powitałby na iski Angele Merkel Kanclerz Niemiec już po raz czwarty spędzi tam wraz z mężem Wielkanoc. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Francuski Senat zdecyduje na jakich zasadach może w tym kraju funkcjonować prostytucja. W miniony weekend setki prostytutek protestowały na ulicach Paryża przeciwko karaniu ich klientów. Autorzy nowego przepisu nie mieli pomysłu, który pozwoliłby na rozwiązanie sprawy sutenerstwa, przymusu kobiet do wykonywania takiej pracy. Zdaniem pomysłodawców najlepszym rozwiązaniem byłoby karanie klientów. Mandaty dla osób korzystających z usług prostytutek sięgałyby nawet półtora tysiąca euro. Ten punkt nowej ustawy wywołuje najwięcej kontrowersji. I na ten temat wypowiadają się adwokaci, policjanci, antropolodzy, psychologowie i socjolodzy. Odezwały się także organizacje obrony praw człowieka, dla których nowe prawo oznacza ograniczenie swobody dysponowania własnym ciałem, a zatem i wolności obywatelskiej. Jedna propozycja ma poparcie wszystkich. Przeznaczenie 20 milionów euro na pomoc dla kobiet, które chcą skończyć z nierządem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Krzysztof Łaniewski. Farsa czy nieporozumienie? Na razie trudno stwierdzić, czy Kazimierz Grenie dorabiał jako konik, czy został niesłusznie posądzony o handel biletami przed niedzielnym meczem naszych piłkarzy z Irlandią. Tamtejszy dziennik Irish Examiner informuje, że wpływowy szef Podkarpackiego Okrągowego Związku Piłki Nożnej został zatrzymany przez policję i stanął już wczoraj przed sądem w tej sprawie. Miał przyznać się do winy, jednocześnie sąd przechylił się do wyjaśnień Grenia, który przekonywał, że chciał odsprzedać 12 wejściówek znajomym, nie mając pojęcia, że na terenie Irlandii jest do tego potrzebna specjalna licencja. W związku z tym nie orzeczono żadnej kary. Warto wspomnieć, że Grań przebywał w Dublinie prywatnie, o czym przypomina rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Znamy tylko sprawę z gazet, tak? Musimy sprawdzić dokładnie, czy to faktycznie miało miejsce, jak to wyglądało. Jesteśmy tak samo zaskoczeni, jak i wszyscy, ale na pewno pan Greń był tam jakby prywatnie, nie był w oficjalnej delegacji PZP. No wiadomo, że tak się nie robi, no. Jakie będą jakieś konsekwencje, to na tę chwilę trudno im powiedzieć. Pierwsze konsekwencje Greń poniósł już w niedzielę. Zamiast obejrzeć mecz z trybun, przesiedział całe spotkanie za kratami i informacje o aktualnym wyniku spotkania podawali mu podobno strażnicy. W on sam zaprzecza, że przyznał się do winy oraz, że postawiono mu zarzuty i szuka winnych całego zamieszania we władzach PZPN. Teraz prawdziwy sport i niedobre wiadomości z Miami. Nie grają tam już ani Agnieszka Radwańska, ani Jerzy Janowicz. Radwańska przegrała w trzech setach z Hiszpanką Carlą Suarez-Navarro, Janowicz w dwóch z Belgiem Dawidem Goffenem. Janowicz przy okazji nie byłby sobą, gdyby się nie wygłupił. Obrażał sędziego wykrzykując po jednej ze spornych piłek, że jest kłamcą. Po tych utarczkach nie wygrał już ani jednego Gema. Do końca spotkania kłótnie się zatem opłaciły. To jeszcze o piłce ręcznej, bo nasi piorniści są w cenie. Całkiem niedawno hiszpańskie media informowały, że Kamil Syprzak ma być od nowego sezonu zawodnikiem Barcelony. Teraz inny kadrowicz Piotr Grabarczyk podpisał kontrakt z innym utytułowanym klubem. Zamienia Vive tauron -Kielce na HSV Hamburg. Sponsorem programu był Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Dziś trochę dłuższa prognoza pogody, ale we wschodniej połowie kraju rano możliwe rozpogodzenia, w dzień wszędzie pochmurno i deszczowo, w zachod na, z zachodu na wschód przemieszczają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, po południu i wieczorem na zachodzie kraju możliwe burze, a wysoko w Karpatach spadnie do 8 cm śniegu. Uwaga, wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny w porywach do 80 km na godzinę, a w zachodniej połowie kraju po południu nawet do 100 km na godzinę, a w górach do 130. Ciśnienie spada, temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Białymstoku, 6 w Piotrkowie, Bydgoszczy, Tarnowie i Przemyślu, 7 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 8 w Świnoujściu i Koszalinie, 9 w Poznaniu i Zielonej Górze, 10 w Legnicy i Wałbrzychu, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy.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 Ciągle szukasz pracownika, który umie oceniać ryzyko, myśli w sposób nieszablonowy, perfekcyjnie planuje i zarządza? Te wszystkie kryteria to codzienność osób niepełnosprawnych. Przyłącz się do projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych w wieku 45 na rynku pracy 2 i zatrudnij doświadczonego niepełnosprawnego pracownika. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji www.far.org.pl www.pefron.org.pl. Kampania współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.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 Żegnamy reklamy Trójka program Trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, 12 minut po siódmej. Eee, o czym mówić będziemy za chwilkę? kilka. Porozmawiamy sobie o szczepieniach i o tym, czy będą ważne przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola. Jest to taki trochę układ w stosunku też do rodziców, którzy jednak szczepią te dzieci, dokonują tak zwanego obowiązku, może też mają wątpliwości i trochę się boją o swoje dzieci, które mogą być zarażone. Szczegóły już niedługo, dokładnie za 3,5 minuty, czyli po tym nagraniu, a to nagranie to nasza piosenka dnia. Lulu Gainsborg. I'm Także spotkamy się z tym nagraniem. Zapraszamy do trójki. 16 minut po siódmej ruchy antyszczepionkowe w Polsce zdobywają zwolenników, dlatego w niektórych miastach pojawiają się pomysły na to, jak temu zjawisku przeciwdziałać. Na przykład wprowadzić dodatkowe kryterium przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli. Rodzice musieliby pokazać zaświadczenie o szczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień. Jeśli nie, dziecko nie byłoby przyjęte do przedszkola lub otrzymałoby mniej punktów podczas rekrutacji. Taką propozycję swojemu prezydentowi zgłosiła m.in. Radna Gdańska. Beata Dunajewska. Jest to taki trochę ukłon w stosunku też do rodziców, którzy jednak szczepią te dzieci, dokonują tak zwanego obowiązku, może też mają wątpliwości i trochę się boją o swoje dzieci, które no, gdzieś tam być może mogą być zarażone. To nie jest nasz pomysł. Katarzyna Lisowska z redakcji Rynek Zdrowia. Ten pomysł przyszedł do nas z zachodu jako pierwsi wprowadzili to Kanadyjczycy. Teraz już u nas to zaistniało w Krakowie, zaistniało w Gdańsku. Myślą kolejne miasta nad tym. My nie bierzemy jeszcze pod uwagę faktu, że jest grono takich dzieci które nie są szczepione ze względu na przeciwwskazania medyczne. To są często dzieci chore na serce, na astmę, na cukrzycę. I takie dziecko nieszczepione, jednocześnie chore, jest narażone poprzez właśnie brak szczepień tych dzieci, jakby z woli rodziców, na jakąś poważną infekcję, chorobę i powikłania. Stowarzyszenie uważa takie propozycje za próbę ograniczenia konstytucyjnego prawa do dostępu do nauki. Justyna Socha ze Stowarzyszenia StopNop. Za próbę ograniczenia prawa pacjenta do zgody na zabieg medyczny. Zarówno dzieci mają prawo do uczęszczania do przedszkola bez żadnych ograniczeń, jak i dorosły personal przedszkoli, który również nie przyjmuje dawek przypominających szczepionek oraz nowych preparatów. W tej chwili zleciliśmy analizę prawną. Czy wprowadzenie właśnie tego kryterium jest w ogóle możliwe? Magdalena Kuczyńska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Chodzi o to, by miasto nikogo nie dyskryminowało i tutaj sprawdzamy zgodność tego zapisu z różnymi przepisami, ale także z Konstytucją, bo przecież Konstytucja mówi o równym dostępie obywateli do usług, które świadczy państwo czy samorządy. Jeśli mamy się kierować takimi zasadami, to czy społeczeństwo poprze też projekt wprowadzenia przymusu szczepień dla wszystkich, czy dojdzie do tego, że będzie zakaz wstępu do zakładów pracy, czy do szpitali i przychodni dla nieszczepionych lekarzy i pielęgniarek? Dorosłe osoby powszechnie nie? korzystają ze szczepień. Także to jest moment, w którym społeczeństwo powinno powiedzieć stop ponieważ w interesie koncernów farmaceutycznych jest przymusić wszystkich do szczepień. Ta droga proceduralna umotywowania tego, żeby to faktycznie mogło w przepisach zaistnieć, byłaby bardzo trudna. Ja nie wiem, czy to decyzją samego samorządu można by było to po prostu wprowadzić, czy tutaj nie by była potrzebna jednak jakieś rozporządzeniem dokument, za którym by stał resort zdrowia. Czy ten ruch antyszczepionkowy to jest duże zjawisko? To jeszcze nie jest duże zjawisko, aczkolwiek co jest niepokojące, to jest to, że ono bardzo z każdym rokiem dynamicznie wzrasta liczba tych dzieci. W niektórych województwach to jest w stosunku z do roku nawet 10%. Nawet jeżeli tego się nie uda wprowadzić, nawet jeżeli przepisy prawne na to nie pozwalają, to zaczęliśmy dyskusję. Być może dla wielu osób w tej chwili ten problem jest taki, no prawda, minimalny, ale on narasta, tak? Za chwilę, za. 3, 4, może 5 lat, może to być już epidemia. Gdybyśmy w Polsce wprowadzali taką zasadę, że przedszkolacze żłobki ograniczają lub wręcz nie przyjmują dzieci, które są zaszczepione. Doktor Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń. To musiałaby to być jakaś konstrukcja ogólnosystemowa. Musielibyśmy zastosować konkretne rozwiązania, a dopiero potem, jeśli rodzice by się uchylali, permanentnie unikali szczepień bez podania przyczyny, wtedy wyobrażam sobie, że można by zastosować taką że takie dziecko powinno być indywidualny tok nauczania, czy indywidualny tok opieki. Natomiast jeśli to ma być jedyny element systemu, to uważam, że jest to absolutnie nieskuteczne i będzie budziło bardzo wielki sprzeciw. A nam nie o to chodzi, żeby wokół szczepień był szum, tylko żeby wokół szczepień była wiedza, zaufanie i przede wszystkim kompetentny lekarz, który kwalifikuje do szczepienia. Jak mówi doktor Grzesiowski, w tym momencie liczba dzieci nieszczepionych jest wciąż nieduża, dlatego obecność takich maluchów w żłobku czy przedszkolu ma niewielki wpływ na pozostałe dzieci. Sprawą zainteresował się Kuba Witkowski. Zapraszamy na prasę, Krystian Hankę. Najpierw ma być mrożąco krew w żyłach, czy najpierw ma być sympatycznie, a mrożąco na koniec? Nie, najpierw. Mrożąco. czyta się takie teksty, jak dziś w Gazecie Wyborczej, to rzecz, która się zdarzyła, że małżonkowie z Wrocławia odebrali kilka dziwnych listów, pojęli, że w ich mieszkaniu zarejestrowała się firma Krzak, no tutaj nazwy nie przytoczę, nie mogą jej wyrejestrować, oni się z nią skontaktować i boją się, że spółka robi jakieś przekręty. No to rzeczywiście się troszkę na głowie jeży. Ten tekst dziś wyborczej, ale tutaj, ponieważ to wielki tydzień, sporo takich różnych przemyśleń. Sondaż Cebosu o katoliku w życiu publicznym. W Polsce przestrzega się zasad wolności religijnej, uważają Polacy. 85% respondentów uważa, że wolność religijna jest w Polsce przestrzegana, a 12% że nie jest. Nie widzimy nic niestosownego w tym, że oblat benedyktyński jest wiceministrem sprawiedliwości, a prezes Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje order za sługi dla Kościoła. Cebos zapytał m.in., czy katolik ma prawo wyrażać poglądy religijne w życiu publicznym. 60% odpowiedziało, że ma. Kolejne 22%, że Nie tylko ma takie prawo. Lecz także jest to jego obowiązek. Czyli nie tylko prawo, a obowiązek. 22%, a 12%, że katolicy nie powinni manifestować swoich religijnych poglądów. 6% nie ma zdania. E, tylko 64% natomiast uznaje państwo za bezstronne w sprawach przekonań religijnych, pisze Gazeta Wyborcza. E, nasz dziennik, dziennik katolicki jak najbardziej, pisze dziś o szkole katolickiej w Stanach Zjednoczonych, która usunęła katechetkę za wypowiedzi w internecie krytykujące małżeństwo homoseksualne. Nie pomogły protesty katolików z całego kraju. Czytamy, po stronie krytyków stanął nawet biskup diecezji. Według niego wpis katechetki w internetowym profilu społecznościowym wywołał niepokój i nieodzwierciedla nauczania Kościoła o tolerancji. No i to wszystko jest jak najbardziej w prawie, tylko dlaczego nasz dziennik pisze, co gorsza. Biskup stanął po stronie. No ale to już jest sprawa, która pewnie wywołuje więcej emocji właśnie tam, czyli w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta rzecz miała miejsce. U nas z kolei o szkołach katolickich mówi się w samych superlatywach, przynajmniej pisze się w dzienniku Gazecie prawnym, Prawnej, e, ponieważ stanowią one jedną czwartą spośród setki najlepszych gimnazjów. Dziś, przed, właściwie przed jutrzejszym egzaminem szóstoklasisty publikujemy zestawienie najlepszych gimnazjów w kraju. Czytamy na pierwszej stronie dziennika. Jakie wnioski? A bardzo ciekawe. Po pierwsze, choć w Czołówce wciąż dominują szkoły z Warszawy, to znalazło się także wiele szkół z ośrodków średniej wielkości. Gimnazjum z Sosnowca, gimnazjum z Rybnika. Po drugie, okazuje się, że o ile humanisty jest domeną gimnazjów z dużych miast, o tyle matematyka króluje w mniejszych ośrodkach. Ciekawy wniosek. Po trzecie są dwa województwa, które nie mają swoich reprezentantów lub ich śladową liczbę w pierwszej setce najlepszych to opolskie i lubuskie. No tutaj częste wyjazdy do Niemiec, całych rodzin e, mogą być przyczyną. Wskazuje dziennik Gazeta. Prawda. No i wreszcie po czwarte, to już wspomniałem, wysokie miejsce w rankingu zajmują szkoły katolickie. Jedna czwarta ze stu najlepszych szkół, których uczniowie osiągają najwyższe wyniki zarówno z zakresu matematyki, jak i języka polskiego. A ten ranking Gdzieś w dzienniku Gazecie Prawnej Dotyczy przypomnek gimnazjów Gazeta Polska Codziennie Pisze o tym, że wkrótce e-zakupy wysłane Pocztą Polską będzie można odebrać na stacji PKN Orlen. Stosowne Porozumienie zostało podpisane Dzięki podpisanemu porozumieniu między obiema Firmami odbiór przesyłek będzie możliwy 7 dni W tygodniu przez całą dobę A to, że zbliża się 10 kwietnia Także widać. Prowokacja w rocznicę Smoleńska czytamy obok. Rosjanie naciskali na wznowienie prac polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, na co Polska przystała. Na termin spotkania Moskwa zaproponowała 10 kwietnia, poinformował były dyplomata Witold Juraż. Zaproponowanie takiej daty jest niczym innym jak prowokacją ze strony Rosji, komentuje w gazecie polskiej codziennie. No i jeszcze rzecz pospolita, która pisze o tych droższych wakacjach po wycofaniu ofert wycieczek do Tunezji. Biura podbiły ceny innych zagranicznych wyjazdów. 4 tysiące złotych zdrożały tygodniowe wakacje na Wyspach Kanaryjskich dla czteroosobowej rodziny. Ceny rosną, bo Tunezja jako miejsce wyjazdów przestała istnieć. Nasze biura podróży praktycznie nie oferują tam wyjazdów. W przypadku Turcji ceny są 375 zł wyższe na osobę, w przypadku Maroka 475 zł. A Andrzej Betley, ekspert z Travel Data, taki firma badawcza rynku tury, turystycznego, pisze, że branża nawet zyska to zdarzenie, może być impulsem do przemyślenia liczby miejsc w samolotach zaplanowanej w tym sezonie z trochę za dużym rozmachem. A poza tym pewnie będą ciąć programy takich wycieczek firmy. Branża może jednak zyskać po słabym okresie zimowym, gdzie duże oferty, duże zniżki, last minute wyjazdów do ciepłych krajów musiały jednak troszkę uderzyć po kieszenie. No to jest ta miła wiadomość na koniec? Nie. Miła jest taka, że będzie klonowany dąb Bartek. Jedna z najstarszych polskich I... drzew. Naukowcy dąb będą Dąb będzie klonować. klonowany? Tak, dom będzie klonowany i to może jest... Może być jesionowany? Taki oksemoron jest niestety. Yy, naukowcy użyją do tego metody in vitro, żeby więcej, yy, tutaj dziennik fakt pisze, yy, będą próbować wy wyprodukować, wyhodować małe bartki. No, ale to co? One już nie będą najstarsze za to, no to będą potomkami najstarszego dębu w Polsce, który, jak wiadomo, w Kieleckiem. gdzie pogoda czasami różna. ludzie. Krystian Hanka, poranna prasa. No nie wiem, co słuchacze na to. Mówiliśmy o zaświadczeniach, yy, o szczepieniach przy rekrutacji do przedszkoli. Ktoś napisał, nie jestem antyszczepionkowy, ale żeby wreszcie wszystko wyjaśnić, zamiast się kłócić, zróbmy badania na szkodliwość szczepionek. Może wszyscy się czegoś dowiemy. W końcu już mamy zdrową, tuningowaną żywność, napoje itd. Tak tak no nie wiem, czy to by wszystko jasno wyjaśniło. 26 minut po siódmej, audycja poranna. To Stanisław Sojka.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 Małgorzata Maliborska. NIK ma dziś poinformować o wstępnych wynikach kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym rozpoczętej w listopadzie ubiegłego roku po ujawnieniu problemów z komputerowym systemem, który liczył głosy w wyborach samorządowych. Izba bada, jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną wyborów. Choć rozmowy trwają już półtora roku porozumienia, ciągle brak. Dziś ostatni dzień negocjacji światowych mocarstw z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju. Doniesienia ze szwajcarskiej Lozanny, gdzie odbywają się rozmowy, są bardzo różne. Wczoraj optymistycznie wyrażali się dyplomaci z Wielkiej Brytanii, Chin i Rosji, ale nie brakowało też głosów sceptycznych. Mówiono nawet, że Irańczycy odrzucili już wynegocjowane kwestie. Analityk amerykańskiego radia NPR Peter Kenyon, który jest w Lozannie, mówi, że negocjatorzy chodzą nerwowo w te i we w te. Wszystko się zmienia, jest dobrze, a potem wszystko się rozpada, ale nawet jeśli zawrą ugodę, to i tak będą musieli przez trzy miesiące pracować nad szczegółami. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rozpoczął się kolejny remont dworca centralnego w Warszawie. Chcemy poprawić funkcjonalność, żeby hala główna bardziej odpowiadała oczekiwaniom naszych pasażerów, żeby była bardziej przestrzenna. Rzeczniczka PKP, Katarzyna Mazurkiewicz zapewnia, że remont nie będzie uciążliwy dla pasażerów. Prace na dworcu Warszawa Centralna będą wykonywane etapami, tak żeby nie było potrzeby wyłączania tego dworca. Będziemy starali się jak najmniej utrudniać pasażerom życie. Dworzec centralny został zbudowany 40 lat temu. Dziennie obsługuje około 60 tysięcy podróżnych. Gruntowny remont przeszedł przed Euro 2012. W serwisie O8 m.in. o pierwszym wyroku w trybie wyborczym toczącej się kampanii prezydenckiej. Zapraszamy. Sponsorem programu jest Samsung. Twórca platformy edukacyjno-rozwojowej dla małego i średniego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Dzień dobry. Prezydent nie wyklucza przeprowadzenia referendum w sprawie przyjęcia euro w Polsce. Bronisław Komorowski stwierdził tak w rozmowie z TVP Info i jak zaznaczył warunkiem wejścia do strefy euro jest akceptacja społeczna. Referendum można odbyć jeszcze raz, jeśli trzeba będzie zbadać poziom akceptacji opinii publicznej. To jest perspektywa lat. To nowe podejście. Tydzień temu premier Ewa Kopacz stwierdziła, że Polacy głosowali nad uczestnictwem w strefie euro bez określenia terminu w referendum na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Bronisław Komorowski uważa, że nie należy się spieszyć ze wstępowaniem do strefy euro. Decyzja ma wtedy sens, jeżeli ocenimy wszyscy razem to, że to nam się opłaci z punktu widzenia ekonomicznego. Nie ma przymusu decydowania o tym szybko. Obecnie Polacy są przeciwni wprowadzeniu wspólnej waluty. 52% badanych przez TNS uważa, że byłoby to niekorzystne dla kraju. O pozytywnych skutkach mówi 23% ankietowanych. Szwajcarski bank BSI zapłaci 211 milionów dolarów w ramach ugody ze Stanami Zjednoczonymi. Strona amerykańska odstąpi w związku z tym od zaskarżenia go za przestępstwa podatkowe. Taki komunikat wydał Departament Sprawiedliwości USA. BSI ułatwiał swoim klientom ucieczkę przed amerykańskim fiskusem, otwierając konta, które nie były deklarowane w Stanach Zjednoczonych. Wydatki na reklamę w górę, ale tylko nie znacznie. W Polsce budżety reklamowe zwiększą się w tym roku o skromne 2,4%. Tak wynika z raportu domu mediowego Zenith Optimedia. To tempo dwa razy wolniejsze od notowanego w skali całego świata. Na kampanie promocyjne w Polsce firmy wydadzą w tym roku 6 miliardów 700 milionów złotych. Jak pisze dziennik Gazeta Prawda, najszybciej rosnąć będzie reklama wideo w internecie, najwolniej reklama w kinach. Poza porozmawiamy o tym szerzej w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. W nim również kilka słów o piwie. Tam nastroje słabe. W ciągu najbliższych dwóch lat sprzedaż w tempie zaledwie 80% rocznie, tak szacują browarnicy. No i będzie też o supermonecie, ważącej aż 10 kilogramów. Polskiej supermonecie. Mhm. Na koniec sprawdzamy, co słychać na giełdach. Tam przewaga wzrostów, bo w Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 zyskał 1,2%. W sukurs idzie im giełda w Hongkongu. Hang Seng zyskuje 40%, Shanghai Composite o 40% w górę. No i tylko Tokiński Nikkei się wyłamuje. W tej chwili traci 40% złoty zaś nieco mocniejszy euro kosztuje 4 zł groszy dolar 3.78 funt 5.59 a frank szwajcarski 3.90 więcej informacji ekonomicznych oczywiście na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl Sponsorem programu był Samsung twórca platformy edukacyjno-rozwojowej dla małego i średniego biznesu Niestety zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny, temperatura od 5 stopni w Trójmieście i łąży, 7 w Warszawie, samościu i Bielsku-Białej, 9 w Poznaniu i Koninie, do 11 stopni we Wrocławiu. Pawła bardzo zainteresowała informację o klonowaniu dębu. Tylko no jest to dość nowatorskie podejście. No właśnie, aż włosy stają dęba. A pan Adam podpowiada, że trzeba to sprawdzić, czy to aby na pewno nie jest jakaś lipa. Trójka. Program trzeci.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 Do tego nawet 50 lat, 0%. Y, paliwo strójki. Nie mieścić taki brudny. A może myń? Poproszę też o kupon na punkty payback z ostatniej wizyty. A to by strzacha zapunktował. A za paliwo i ofertę miniową będzie ponad 1800 punktów payback na czysto. Tak, po co mi one? Po to, żeby od razu wymienić je na nagrody w stylu fit. Tankuj i zapunktuj w stylu fit. Kupuj na BP. Mnóż punkty payback, korzystając z kuponów, i odbieraj nagrody. Bidon, ręcznik klub, torbę sportową. Promocja trwa do 5 maja lub do wyczerpania zapasów. BP, kierujemy się tobą.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 Program trzeci Polskiego Radia. Nawet jeśli to nie jest lipa, to z powodu nadchodzącego zimnego frontu klonowany dąb może z zimna. Dwa i 7 trój, ekranek Małpa, Polski Radio.pl. Wracamy do szczepień. Zaświadczenie o szczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień przy przyjmowaniu do przedszkoli. Ja jestem lekarzem pediatrą, więc tak słucham dyskusji na temat szczepień, puszczania dzieci do przedszkola, do żłobka, które są nieszczepione. Powiem krótko, jeżeli rodzice nie szczepią dziecka, a dziecko zachoruje na chorobę, która jest obowiązkowo szczepiona i bez żadnych konsekwencji finansowych, tak jak ostatnio na przykład odra, uważam, że rodzice powinni ponosić pełne koszty leczenia, więc niech ponoszą konsekwencje finansowe. Koran na audycja Zapraszamy do Trójki za 22 minuty ósma. 20 co lepszych kawałków. W autorskim wyborze pana Lecha Andrzeja Janerki. Kolorowy odlot na Paraguay. Robert to jest świat. Dziś czeka na nas bardzo rodzinna opowieść. Z udziałem państwa Janerków, w dodatku z syreną w tle. Pamiętam komentarze Leszka Kamińskiego po zakończeniu pracy nad płytą Ur. Mówił, no, 63... 63 otwarte tory. Dziwne, dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Tak, chcieliśmy zrobić taką płytę, która by nie była płytą rokową, która byłaby eksperymentem, która by... na której nie musielibyśmy się liczyć z, z czymkolwiek i taką płytę zrobiliśmy. Do jednej z piosenek potrzebowaliśmy wokalizy, głosu żeńskiego. Namówiłem Bożenę, żeby zaśpiewała, zaśpiewała, a kiedy ćwiczyła, wsłuchiwała się w to moja mama i mówi, o, Bożena brzmi jak syrena na bagnach. Pewnie miała na myśli powidoki przestrzenne z filmu o Warsie i Sawie. Był taki film po wojnie. No i cóż, no i syrena na bagnach. Labirynty. Mogą mieć co chcą Jednak wybierają zawsze spokój Ciemność i marzenia I więcej nie chcą ich. Alvin's Początek yes. snu a potem no, no, no. Piotr Mec. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Ja jestem lekarzem pediatrą, mam pod swoją opieką chłopca 16-letniego, który zdobył stypendium jedzie na rok do szkoły do Stanów Zjednoczonych. I ten chłopiec się do mnie zgłosił z całą listą szczepień, które absolutnie musi mieć wykonane, jeżeli chce z tego stypendium skorzystać. Tam są również szczepienia, które w Polsce nie są obowiązkowe i on na wszystko się szczepi, żeby tam pojechać. I tam widocznie, taka jest zasada, istnieje, że jeżeli chcemy korzystać z tego, co państwo daje, to się stosujemy do tego, czego państwo wymaga. Natomiast u nas... Obywatele wszystkiego oczekują, a nie chcą się niczemu podporządkować. Tu trójka za 15,5 i pół minuty będzie ósma. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Dziś początek XXI wieku i jego pierwsze dziesięciolecie wyjątkowo dramatyczny atak terrorystyczny który wydawało się, że rozpoczyna nową erę w historii świata śmierć wielkiego papieża i katastrofa lotnicza będąca najtragiczniejszym wydarzeniem w nowej historii Polski Radio z historią ale nie tylko traumatyczne doświadczenia złożyły się na pierwszą dekadę naszego stulecia. Także o tych optymistycznych Damian Kwiek. Początek 2001 roku to ważne wydarzenie w historii trójki. Autor i jego lista obchodzą tysięczne wydanie. Salwy, proszę Państwa, to nie tylko dla miłośników roka, to salwy przede wszystkim na cześć naszego gościa. W postaci numer jeden od kilku dni w środkach masowego przekazu w prasie, radio i telewizji, jednym słowem Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, Marek. No właśnie, z tymi mediami, jak można zrobić coś z niczego, prawda? Prawda. Pobiliśmy kolejny rekord. 22 utwory ma, mają powyżej tysiąca głosów. A na pierwszym miejscu dziś będzie być może rekord, bo rekord należy chyba do Republiki. Opcja strona 1700 głosów. I dzisiaj dwie piosenki, są, które są na, na szczycie, mają ponad 1500. A ponieważ głosowanie zamykamy za półtorej godziny, to może jeszcze coś się I dosyć zdarzy. Bierze udział w, głosowaniu. w samym internecie w tej chwili 25 tysięcy osób. Do internetu, dla którego to bardzo istotne lata, jeszcze wrócimy. Teraz wielka historia. Druga połowa 2001 roku przynosi zamach terrorystyczny al kaida uderza w światowe mocarstwo. Tak, serię zamachów lotniczych w USA przypomni audycja Tym żył świat. Jest 11 września 2001 roku, wtorek. O godzinie 8.46 i 26 sekund czasu lokalnego w północną ścianę północnej wieży World Trade Center w Nowym Jorku uderza z prędkością 790 km na godzinę samolot Boeing 767 linii United Airlines lot numer 11. Wszystkie najważniejsze światowe stacje radiowe i telewizyjne przerywają swoje programy, by na bieżąco informować o tragedii. Polskie Radio mówi. To są, to są straszne obrazki, pokazują wielkie zniszczenia i wielki pożar nad dwoma bliźnaczymi budynkami World Trade Center w Nowym Jorku. To są drapacze chmur o wysokości 110 pięter. Jeśli pomnożyć razy 3 to wysokość jednej kondygnacji 330-metrowe budynki. I w konsekwencji zamachów prezydent USA ogłasza wojnę z terroryzmem. Amerykanie atakują Afganistan, a potem Irak i rozpoczynają poszukiwania Osamy Bin Ladena. Polska w 2004 roku wstępuje do Unii Europejskiej. Rok później nie tylko Polacy muszą pogodzić się z odejściem Karola Wojtyły. Śmierć Jana Pawła II wstrząsa całym światem, a pogrzeb papieża ściąga do Watykanu niespotykaną liczbę osób. Il popolo di Wojtyla, lud Wojtyły, jak włoska prasa nazywa pielgrzymów, przybywających ze wszystkich stron świata na pogrzeb Jana Pawła II, spędził kolejną noc na Via della Conciliazione, która prowadzi na plac św. Piotra. Była to już ostatnia noc, w czasie której można było oddać pożegnalny hołd Ojcu Świętemu, którego ciało spoczywa na katafalku pod ołtarzem bazyliki. O godzinie 22 wrota świątyni zostaną zamknięte i rozpoczną się ostatnie przygotowania do największego pogrzebu w historii świata. O śmierci papieża, zamachu na World Trade Center czy o wojnach w Afganistanie i Iraku mówią media. Ale w technologicznej stawce jest też nowy gracz, którego rola w tej dekadzie szybko rośnie. To internet. W pierwszych latach XXI wieku w ogólnoświatowej, cyfrowej sieci pojawiają się zjawiska, które nadadzą internetowi nowy charakter. Startują między innymi Wikipedia, Facebook i YouTube. Na rynek trafia iPhone, a Polska proponuje Wiedźmina. Kulturoznawca profesor Mirosław Filiciak zaznacza, że nie mamy tu do czynienia tylko z kolejną grą. Wiedźmin pokazuje jak przetasowały się rozmaite hierarchie związane z poszczególnymi mediami, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, bo kiedyś się mówiło, tak jeśli ktoś chciał sprawić dobre wrażenie inteligentnej osoby w rozmowie, na przykład oglądał film, który był adaptacją jakiejś książki, no to wypadało powiedzieć, że tak, niezły film, no, ale książka była lepsza. W wypadku Wiedźmina mamy do czynienia z dosyć paradoksalną sytuacją takiej przesuniętej adaptacji, to znaczy pewnie dla osób w różnych miejscach na świecie gra Wiedźmin nie jest adaptacją książki Sapkowskiego, tylko tak naprawdę jest punktem wejścia w tą markę popkulturową. Internet w tej dekadzie mocno odciska się też na światowej polityce. Portal Wikileaks w 2010 roku publikuje tajne depesze amerykańskiej dyplomacji. 2010 zostawi trwałe piętno również na polskim życiu politycznym. W Smoleńsku historia dopisze kolejny tragiczny rozdział. W czasie, kiedy w Trójce trwa cotygodniowe śniadanie z udziałem polityków. W stosunku do Polski i polskich oficerów zamordowanych Proszę pan, w, ponieważ, w Katyniu. E, Także to jest bardzo, naprawdę... Bardzo niepokojącą informację. Proponuję w tym momencie muzyczną przerwę postaram się ją sprawdzić. Śniadanie w Trójce. Salon polityczny. Niestety wiemy już, że samolot z prezydencką parą rozbił się w okolicach Smoleńska. Nie wiem, proszę panów, co mam powiedzieć. Musimy przede wszystkim czekać na dalsze informacje i to, czy rozbicie samolotu Świadczy także o śmierci Pari Prezydenckiej i tym, co się stało, musimy czekać na informacje. Nie, nie możemy nic w tej chwili. Nie, nie, nie przesądzajmy innego. jeszcze niczego. No. Musimy w tej chwili pozostawać w nadziei, że, że jednak nie będzie takich konsekwencji, które byłyby tragiczne dla całego naszego państwa. Najgorsze informacje niestety się potwierdzają w katastrofie Smoleńskiej. Ginie 96 osób, w tym para prezydencka. Naszą bardzo niedawną, najnowszą historię przypominał Damian Kwiek. Za tydzień ostatni już odcinek audycji Radio z historią o drugiej dekadzie XXI wieku. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Czas już na tygodniki. Krystian Honka. Tygodnik w wydaniu świątecznym tak jak tygodnik w sieci ze złotą winietą Śladami męki Jezusa relikwie miejsca wiara taki podtytuł z okładki a w, w środku czytamy tekst Grzegorza Górnego. Przez dwa lata wspólnie z fotografem Januszem Rosikoniem jeździliśmy po świecie poszukując materiałów materialnych śladów po Jezusie Chrystusie niemal wszędzie spotykaliśmy się z tym samym zadziwiającym zjawiskiem regułą było to, że relikwie bardziej niż fanatyków religijnych przyciągały profesorów akademickich, bardziej niż dewotów fascynowały naukowców. I o tych relikwiach e, wraz z, z pięknymi fotografia, fotografiami e, mogą państwo przeczytać w tym no, świątecznym numerze Tygodnika e, w sieci. No ale kampania prezydencka w pełni, więc i tekst z polityki także. Podróże bronkobusem po Polsce mają być dowodem na to, że prezydent jest blisko ludzi, jest otwarty na dialog, że chce rozmawiać. Nic bardziej mylnego, pisze Marcin Wikło. Komorowski unika jakiejkolwiek konfrontacji, szczególnie z dziennikarzami, którzy mają do niego wiele pytań, również nie wygodnych, pisze tygodnik w sieci, a debata Komorowski kontra Dudat, na razie taka fikcyjna, bo oparta na wypowiedziach obu faworytów na stronie 31 tego numeru. No a czasami myślimy sobie, o mądrzy to mają dobrze, takie hasło w internecie, że inteligencja jest sexy i tak dalej, i tak dalej. No nic bardziej mylnego, bo inteligencja czasami nie tylko pomaga w życiu i w karierze. Myślą szybciej niż inni, w pozornym chaosie znajdują ukryty wzór, są tak inteligentni, że czasem tę inteligencję ukrywają, bo nie zawsze pomaga. Wzloty i kłopoty Mensan, czyli członków stowarzyszenia Mensa, w tekście Maji Narbut, no, do, tak do poczytania, trochę na święta, w wolnej chwili polecam. Można sobie wymyślać inteligencję emocjonalną, a może nawet gejowską. Inteligencję picia kawy i temu podobne pisze autorka. Tylko po co? By nikt nie poczuł się dyskryminowany i uważał, że jakąś inteligencję jednak posiada. Bądźmy poważni, jest tylko jedna inteligencja poznawcza i o niej ten tekst w tygodniku w sieci. A ja, w tygodniku wprost Polska Rzeczpospolita Bankowa e, o tym, że politycy w przeddzień kampanii wyborczej boją się bronić wyborców w starciu z wielkimi instytucjami finansowymi no i o tym, jak sobie poradzić e, na przykład, jak walczyć z polisolokatami, instrukcja obsługi dla czytelnika, jak walczyć z kredytem we frankach, e, jak bankowcy udzielali kredytów we frankach. To wszystko znajdą Państwo w tym tekście w tygodniku e, wprost. E, wątek kredytobiorców we frankach może się pojawić podczas obchodów półmetka e, premier Ewy Kop. I o tym tekst półmetek Kopacz Show, także w tym numerze wprost. Na półrocze rząd przygotował show, spektakularna forma ma przykryć niespełnione obietnice z ekspoze. Wprost sprawdza, czym może pochwalić się pani premier, a jakie tematy ma przykryć wizerunkowa maskarada. Wizerunkowa, no choćby taka już sprawdzona przy Donaldu Tusku, czyli występ pani premier w ogrodzie, a Donaldzie. nie w jakim zamkniętym... Przy Przepraszam. Donaldzie Tusku. Przy Donaldzie Tusku, tak. Yy, występ w ogrodzie, yy, no to taki zabieg wizerunkowy, yy, na co postawić, jakie tutaj sukcesy swoje wypromować, a jakie porażki przykryć, albo zrzucić winę na poprzedników. To analizuje tygodnik wprost w tym tekście. Zresztą obok tekstu dojrzewanie, czy spogubione i naiwny i politycznie nastolatki premier Kopacz dojrzała do prawdziwej kobiety stanu? Na to pytanie odpowiada Anna Gielewska. I yy, jeszcze na, do poczytania przed świętami, na święta. Smak tylko dla wybranych. Znaleźć przepis na dip z buraka to znasz to znaleźć dobre buraki. Problemem polskiej kuchni nie są kucharze. Nie kto gotuje, tylko z czego. I jeszcze bardzo ciekawa rada w tym tekście można ją znaleźć. Zrób na Wielkanoc jedną dobrą paschę i wystarczy. Po co tyle głupot na stole? Radzi Agata Wojda, szefowa kuchni z opasłego tomu. Przy okazji, jeśli jesteśmy już przy żywności, to o Ziemniaku. Bardzo ciekawy historyczny tekst, bo zachodnia cywilizacja zawdzięcza triumf Uprawie ziemniaka to kartofel zlikwidował w Europie głód i doprowadził do eksplozji demograficznej, ale ziemniak ma też ciemną kartę odpowiada bowiem za dwie wojny światowe. To na stronach historycznych w tygodniku wprost. Krystian Hanka. Euronet plus polskie radio. Europejski przegląd prasy. Dziś rano prasa niemiecka łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. A w niemieckich gazetach czytamy dziś, tak jak zresztą w ostatnich tygodniach, o greckiej finansowej tragedii. Atenom niebawem mogą skończyć się pieniądze. Eksperci Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego sprawdzają właśnie, czy propozycje reform przedstawione przez greckie władze są wystarczające do wypłaty pomocy finansowej. O tym pisze dziś m.in. dziennik Süddeutsche Zeitung. Na pierwszej stronie czytamy, że plan reform przekazany Bruk Brukseli przez Ateny ma przynieść dodatkowe wpływy budżetowe rzędu 3 miliardów 700 milionów euro. Sama kontrola brudnych pieniędzy przelewanych przez Greków za granicę ma przynieść 725 milionów euro. Ale jak czytamy Unia Europejska i Ateny nie są zgodne co do tego jak duże powinny być te dodatkowe wpływy do budżetu. Bruksela naciska na to, aby Ateny jeszcze raz obcięły świadczenia emerytalne, ale rząd Aleksisa Tsiprasa stara się tego uniknąć, tak samo jak starał się tego uniknąć poprzedni konserwatywny grecki e, gabinet. Komentator z Deutsche pisze z kolei o zbliżającej się wizycie premiera Grecji w Moskwie i zastanawia się, czy należy się obawiać możliwości zbliżenia Rosji i Grecji, czy też nie. I czy Grecja może postępować w myśl zasady, że e, jeśli nie pomoże nam Unia Europejska, to pomoże nam Rosja, a Unia e, wyraźnie to odczuje. Zdaniem komentatora gazety wiara w wielkiego brata w Moskwie byłaby złudna. Jak czytamy, Rosja nie ukrywa, że chciałaby zasiać niezgodę w Unii Europejskiej, Europejskiej, aby osłabić front w sprawie sankcji za Ukrainę, a Ateny miałyby być służącą do tego dźwignią. Ale jak do tej pory Moskwa nie odniosła na tym polu żadnych sukcesów. Grecja niedawno poparła przedłużenie sankcji wobec Rosji. Jak czytamy, wiąże się to z tym, że polityka zagraniczna danego kraju nie zmienia się z dnia na dzień wraz ze zmianą rządu. Greckie władze, obecne jak i poprzednie, nie zamierzają rezygnować z członkostwa w NATO ani Unii Europejskiej, widząc, że nie ma dla nich lepszej alternatywy, a już na pewno nie w Moskwie. Poza tym przykład Cypru pokazał, że Rosja pożyczając pieniądze stawia czasem o wiele ostrzejsze warunki niż Unia Europejska czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Czytamy w Süddeutsche Zeitung i w niemieckiej prasie jeszcze o Wielkiej Brytanii. Na początku maja Brytyjczycy wybiorą nowy parlament. Premier David Cameron prezentuje się jako gwarant wzrostu i obiecuje referendum w sprawie pozostania w Unii Europejskiej. Ale czy to wystarczy? Wielu obywateli prawie wcale nie korzysta. Ze wzrostu gospodarczego. O tym dziś, między innymi, w czecaj Zeitung. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina, Wojciech Szymański. Euronet Plus, Polskie Radio, Europejski Przegląd Prasy. Mówiliśmy o szczepionkach, o dzieciach w przedszkolu. No to jeszcze jeden głos z cypieniami, ale też zachowanie rodziców, którzy przyprowadzają po prostu chore dzieci do przedszkola, a panie je przyjmują. I płaci się za przedszkole, a tak naprawdę dziecko z drugiego dnia ląduje w domu chore, ponieważ szkoledzy, koleżanki w przedszkolu były chore, zamiast zostać w domu. 22 i 7, truje ekranek Polski, radio .pl, a także 7, 1, 3, 3, 5, już niedługo serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy.